Pierwsze miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest Jana 8 rozdział, wiersz 12. I to, tutaj ten skrypt ma w sobie informację, gdzie w Niebieskim Nowym Testamencie, na której stronie jest, to miejsce strona 130.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 Chciałem tylko tutaj wspomnieć, że prawdziwa światłość przyszła na świat i żeby nie pozostał w ciemności ten, który wierzy w Jezusa. Światłość to jest coś takiego, kiedy na przykład prowadzi się słońce do ciemnego pokoju. Przez może być taką małą szczelinę, to wtedy możemy widzieć, widać wiele pyłków, wiele kul i wiele może być nieczystości. I tak jest też i z naszym życiem, że kiedy jest oświetlone, może powiedzieć, tym światłem chrystusowym, to znaczy tym Słowem, które tutaj mamy i każdy, który też czyta, który jest oświetlone po prostu to nasze życie, to wtedy po prostu jest wiele nieczystości, wiele brudów. I dlatego Pan Jezus, On chce nas oświetlić swoim światłem i też On po prostu Wielu w tamtym czasie oświetlił, tak jak choćby nawet i Piotra. Kiedy Piotr wypłynął na głębie, a Jezus powiedział do niego, zarzuć sieci. A on powiedział, przecież całą noc, żeśmy ciężko pracowali i nic, żeśmy nie złowili. Ale na Twoje słowo zarzucę sieci. I wtedy, kiedy złowili wielką liczbę ryb, to Piotr przypadł do nóg Pana Jezusa i mówi do Niego, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ale Pan Jezus położył na Niego rękę i powiedział, nie bój się, Piotrze, od tej chwili ludzi łowić będziesz. Widzimy, że ta światłość Chrystusowa oświetliła Go i On sam wyznał, że On nie jest w stanie stać razem z Chrystusem. Że On nie jest w stanie razem z Nim być. Ale Pan Jezus po prostu mówi do Niego, nie bój się, Piotrze od tej pory będziesz dla mnie pracował. I to jest właśnie łaska, że Bóg takich grzeszników, takich jak Piotra, innych, nas, chce po prostu mieć razem do siebie. On nie chce mieć ludzi takich, którzy, tak jak poryzeuszów, którzy tylko oni sami mówili, że są w światłości, ale faktycznie byli w ciemności. Dlatego, że nie chcieli w żaden sposób, żeby ta światłość Chrystusowa oświetliła. ich. Oni chodzili w ciemności, chociaż w rękach swoich trzymali, może powiedzieć, pisma święte, chociaż znali je, chociaż po prostu i tym sposobem, znając je, samego Boga Jezusa Chrystusa ukrzyżowali. Ale On, może powiedzieć, przyszedł na ten świat, aby dać świadectwo prawdzie i poszedł tam na krzyż i dał się ukrzyżować i właśnie tam na krzyżu powiedział, wykonało się ale też jeszcze takie znamienne słowa powiedział Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ten jedyny człowiek, ta światłość, która przyszła na świat, on musiał powiedzieć, że właśnie, że Bóg go opuścił. Dlaczego go Bóg opuścił? Dlaczego aż tak musiał po prostu cierpieć? Dlatego, że to my żeśmy tam powinni być i my żeśmy tam powinni wisić na krzyżach i przez cały wieki cierpieć za na nasze grzechy i za na nasze winy. I teraz, kiedy jest ten, ten, ta, ten wspaniały dostęp do Chrystusa, że On jest tą światłością, że oświecił po mieć wszystkich ludzi i tych, którzy do, do Niego chcą przyjść. On chce w prostu, żeby każdy człowiek do Niego przyszedł. Ale właśnie, jakże wielu ludzi woli raczej grzeszyć w ciemności i zobaczmy, jak wiele dzisiaj jest czynione grzechów w ciemności. Jak wiele zabójstw. Jak wiele może powiedzieć, porozumień czy, czy uzgodnień. Wszystko dzieje się w ciemności. I nawet w tym świecie dzisiaj. Czy dyskoteki, czy zabawy, czy wszystko dzieje się w nocy. Dlatego, że po prostu, żeby nie było widać tego w dzień. Ale dzisiaj nawet i na, na te czasy tak daleko się posunęły, że wszystko się dzieje nawet na świetle dziennym. I nikt nie kryje się już z tym. Dlatego po prostu, że. Uważa się, że Bóg nic nie może. Ale Bóg wszystko może. On tylko patrzy na to wszystko z góry łaskawie. I On chce, aby ludzie byli zbawieni. Ale jeśli po prostu ktoś do Niego nie przyjdzie i nie przyjdzie, może iść w to światło. I nie, nie będzie się chciał może oświetlić przez, przez Słowo Jego. Nie będzie się chciał oświetlić przez Miłość Jego. To po prostu wtedy idzie na wieczne potępienie i dla Niego nie ma żadnego, żadnej możliwości. W boże Bożym jest napisane, że nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, ale uwierzyli kłamstwu. To jest czasy, kiedy właśnie, też tutaj Grzesiek mówił o tym, że przyjdzie taki czas, że nie będzie możliwości, aby ludzie na tej ziemi, którą dziś była Ewangelia głoszona, że jutro, kiedy się zmieni ten czas i wierzący zostaną zabrani do nieba, wszyscy ci, którzy, którzy żyli w światłości, których Chrystus po prostu obnił swoją własną krwią, zostaną zabrani, to nastanie taka ciemność, że po prostu, że żaden człowiek z tych, którzy dzisiaj mieli opowiadane Ewangelię, którzy może trzymali te kartki, którzy mieli zaproszenie w swoich rękach, nie przyjęli tej miłości prawdy i jeszcze już nigdy nie będą mogli uwierzyć. Na nich będzie wieczny sąd. Nie będzie możliwości zmiany sytuacji. Także właśnie dzisiaj, jeśli widzisz i w swoim sercu potwierdzasz, Uwierz Pana Jezusa i nie czekaj do jutra. Bo ja zawsze powtarzam, ja nie wiem, czy ja do domu dojadę. Tak. Wielu ludzi może nie myśli, że, po prostu, że jutro jest dzień. Może jeszcze następny dzień. Może później coś jeszcze zrobi. Ale czy ty wiesz, że dzisiejszy dzień jest Twoim ostatnim dniem? Panie Jezus Pasano, dziękujemy Tobie za Twoją miłość i łaskę. Dziękujemy Tobie za to, że Ty właśnie, choćby nawet jeden człowiek na ziemi, był grzesznikiem, to byś dla niego przyszedł na tą ziemię, aby go ratować. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, którą Ty masz, za takich ludzi jak my, że Ty właśnie szukasz nas każdego jednego osobna i chodziłeś za nami i nam, stukałeś naszych serc i otworzyłeś nasze serca. I tak Ci dziękujemy Panie Jezu za to, że znowu i dzisiaj tutaj, na tym miejscu, mogła być Ewangelia opowiadana. I prosimy Ciebie, aby każdy, kto jeszcze nie ma swojego tego światła w sobie, aby mógł, Panie Jezu, przyjąć Ciebie jako swojego Pana i Zbawcę i mógł się radować, Panie Jezu, całą wieczność Twoją osobą i tym, że razem z będziemy w niebie i że będziemy Ciebie oglądali i patrzeli w twoją twarz. Dziękujemy Ci za to, nasz Panie Jezu, że możemy tak prawdziwie mieć społecznie z Tobą tą Tą łączność, że Ty, Panie Jezu, nie jesteś taki tylko dla tych wysokich, ani dla niskich, ale Ty jesteś dla wszystkich. Ty dla każdego tutaj na tej ziemi Twoje życie położyłeś. I za to Ci ta, Panie Jezu, dziękujemy, że możemy właśnie się całkowicie poddać pod Twoje ręce. Możemy przyjść do Ciebie. Właśnie tak jak i taka grzesznica, która przyszła i stanęła z tyłu u Twoich nóg i właśnie swoimi własnymi łzami skropiła Twoje nogi, a włosami je wytarła i Ty powiedziałeś, że ona ma przebaczone wszystkie grzechy, bo bardzo mi Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że my żeśmy też tak przyszli, żeśmy wyznali nasze grzechy, a Ty powiedziałeś nam to wszystkie przebaczone. Za to Tobie dziękujemy, nasz Panie Jezu, i wychwalamy Twoje święte imię, bo Ty jesteś godzien czci i chwały. Amen. Amen.